Przemysław Szepaniuk, Made in Island Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze Krzysztof Grabowski, podcast indywidualny Filip Dowidziński podcast nie tylko dla orłów Gosia Nirhaus, podcast Samosia Góral się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku, podnośnik Arek Tryndowski, Retro Radio i Zeppelin Podcast Łukasz Mocek, podcast Papa Cafe Robert Kessling, próba mikrofonu Łukasz Witkowski Polski Detroit. Martin Lechowicz, Masa Krytyczna. Maciek Skwara, podcast bez nazwy. Wszystkich nas łączy, podcastpl.